Syfon westchnął i umilkł zrezygnowany, więc ja z kolei próbowałem wyjaśnić, że rozbrajaliśmy bombę, ale język mi się poplątał i chyba niewiele wyjaśniłem. – Czy państwo coś zrozumieli? – zapytała Magnificencja. – O jakiej bombie oni mówią? – – Myślę, że ten gąsior był czymś w rodzaju bomby z opóźnionym zapłonem – odezwała się niespodziewanie pani Gipkowska, oglądając rurkę fermentacyjną. – Proszę zobaczyć, ta rurka była szczelnie zatkana. Ktoś złośliwy chciał nam zrobić brzydki kawał. Sprężony gaz mógł wypchnąć korek, a nawet rozsadzić cały gąsior i narobić dużo szkody. Sądzę, że pokiełbas i ciuruś działali w dobrych intencjach. Zaskoczeni spojrzeliśmy na nią z wdzięcznością. Nie spodziewaliśmy się, że groźna matematyczka stanie w naszej obronie. — Ale taka samowolna akcja? — oburzył się pan Witwicki. — To niedopuszczalne. Jeśli stwierdzili, że coś nie w porządku z tym gąsiorem, powinni byli meldować. — Nie było czasu — bąknął Syfon. — On mógł w każdej chwili wybuchnąć. – Nie wiem, czy mogę w pełni was usprawiedliwić, – rzekła Magnificencja. – Chyba powinnam was pochwalić, a jednocześnie zganić. Naprawdę mam wątpliwości. – Indubio pro reo – zamruczała pani Gipkowska. – Radzę przypomnieć sobie tę rzymską maksymę, na którą kolega Witwicki tak lubi się powoływać. Niech nasze wątpliwości przemówią tym razem na korzyść tych chłopców. No dobrze, puśćmy im to w niepamięć, rzekła łaskawie dyrektorka, ale kto odważył się zrobić nam ten przykry dowcip i zamienił gąsior w bombę? To właśnie było pytanie. Za nami dopiero połowa zadania i obawiam się, że łatwiejsza, powiedział Syfon, gdy opuściliśmy pokój nauczycielski. Musimy teraz zabrać się do drugiej. Daj spokój, próbowałem go ostudzić. Odsapnijmy trochę. Niech ci wystarczy do szczęścia, że tym razem wygrywamy z Magnificencją jeden do 0. Ale wątpiłem, czy mu wystarczy. Podejrzewałem, że wymagania syfona co do szczęścia są nader szerokie. Znacznie szersze od moich. Cały czas myślę o syfonie. Dziwny charakter ma ten chłopak. Naprawdę martwię się o niego. Nienasycona natura, podczas gdy ja się cieszyłem, że z bombą poszło tak gładko, on chodził zaaferowany, z błędnym wyzrokiem, z czupryną bardziej zjeżoną niż zwykle, co by wskazywało, że myśli intensywnie, a przedmiotem jego dumań jest oczywiście zdemaskowanie łagodnego terrorysty. A że przy tym wszystkim obgryzał namiętnie paznokcie, łatwo się było domyśleć, że z tych rozmyślań nic mu nie wychodzi. Daj sobie spokój, próbowałem mu przemówić do rozsądku. Rok szkolny już się kończy, zostaw sobie tego typa na deser po wakacjach. Na pewno wtedy znowu z czymś wyskoczy. Odsłoni się i nakryjemy go łatwo. Wtedy może być za późno. Odburknął. Czuję, że to przebiegła, wyjątkowo złośliwa i zdolna do wszystkiego bestia. Ale w tej chwili się przyczaił, a ty nie masz żadnego punktu zaczepienia i w ogóle żadnych szans. Jak chcesz go rozpracować, skoro nawet nie wiesz, od czego zacząć? Owszem, jest jeden mały szczegół. Co takiego? Kit. Co powiedziałeś? Kit. Nie zgrywaj się. Mówię poważnie, rzekł Syfon. Zbadałem masę plastyczną, którą sprawca zalepił rurkę fermentacyjną gąsiora. To był po prostu kit okienny czerwonej barwy. Otóż taki sam czerwony kit zauważyłem w oknach krytego basenu na ulicy Bełskiej, gdzie chodzę pływać dwa razy w tygodniu. Spojrzał na mnie triumfalnie. Wyobraź sobie. Taki sam, bracie. – No i co z tego? – zapytałem. – Jak to co? – Wpływalnie akurat w zeszłym tygodniu szklono okna. Kit, którym posłużył się terrorysta, właśnie stamtąd może pochodzić. – Mój Boże, westchnąłem, musisz już naprawdę gonić w piętkę, skoro uczepiłeś się jak zbawienia kitu. Przecież z tego, co powiedziałeś, nic mądrego nie wynika. Najwyżej tyle, że oba kity mogą być z tej samej wytwórni. – Wątpię aby łagodnemu terroryście chciało się kupować taką odrobinę kitu, odparł syfon. Raczej sądzę, że mamy tu do czynienia ze stałym bywalcem basenu, który przy okazji szklenia okien w pływalni buchnął trochę tego użytecznego materiału. Wniosek za daleko idący oświadczyłem, nie kryjąc szyderstwa. Wybacz, ale cały ten twój kit to jest poszlaka do kitu. Niezrażony syfon mruknął – na początek wystarczy. Mówiłeś, że nie mam od czego zacząć. No to proszę, już mam. Zacznę od bywalców basenu. Poobserwuję sobie amatorów pływania i proponuję, żebyś się do mnie przyłączył. Powęszymy tam troszkę i spróbujemy zidentyfikować tego osobnika. Jak go rozpoznasz? Zadanie może być trudne, ale nie niemożliwe. To niezwykły typ. Jestem pewien, że będzie się wyróżniał zachowaniem. Może nawet będzie próbował zrobić jakiś kawał w swoim stylu. Myślisz, że powtórzy numer z bombą w nowej wersji? I to biorę pod uwagę. Ale na basenie można robić różne inne psikusy. Basen się do tego specjalnie nadaje. Zamknięte pomieszczenie, woda, para, krany, natryski, śliskie kafelki, półnazy, często spięci ludzie. Wielu nie pływa zbyt dobrze. Łatwo tu wzniecić panikę. Syfon wiedział, jak podniecić moją wyobraźnię. Po krótkim wahaniu zdecydowałem towarzyszyć mu w tym wypadzie na Bełską. Niestety, mimo że spędziliśmy dwie godziny na basenie, a potem jeszcze aż do wieczora kręciliśmy się koło basenu po krzakach, nie zauważyliśmy nikogo, kto by nam pasował do wizerunku łagodnego terrorysty. I w ogóle nie zdarzyło się nic podejrzanego. Dopiero gdy zabieraliśmy się już do wyjścia, usłyszeliśmy od strony bramy przeraźliwy krzyk dziecka albo kobiety. Chyba ktoś wyzywał ratunku. Potem rozległ się dziwny pisk, jakby ptasi, potem tu pod kroków i wszystko ucichło. Chcieliśmy się rzucić w tym kierunku i sprawdzić, co się stało, ale drogę zagrodziła nam postać wielka i ciemna, a my ze zdumieniem stwierdziliśmy, żeśmy się nadziali na pana Pileckiego od WF-u. Dla niego też to było widać zaskoczenie. Wyraźnie zaintrygowany, ściągnął z nosa jedne okulary, a założył drugie z wielkimi szkłami. Wyglądał w nich jak sowa. Czyżby miał specjalne szkła do patrzenia w ciemności? No, no, proszę. Kogóż my widzimy, rzekł niby żartobliwie, głaszcząc powoli brudkę i przypatrując nam się podejrzliwie. Co wy to robicie? – Czemu czajicie się w krzakach? – Chodźcie no bliżej – kiwnął na nas. – Pogawędzimy sobie. Nie mieliśmy na to najmniejszej ochoty. Pogawędki z panem Pileckim nie należały do przyjemności. Odruchowo rzuciliśmy się do ucieczki. Okrężną drogą dotarliśmy do bramy. Tu było już spokojnie, ani śladu człowieka. Latarnia rzucała siny, trupi blask na opustoszałą ulicę. Było już u nas w domu po kolacji, gdy zadzwonił telefon. Podniosłem słuchawkę i trochę mnie zatkało ze zdumienia. Usłyszałem głos Józka Kamasza. Nigdy do mnie nie dzwonił. Jak wiadomo, nie jesteśmy w najlepszych stosunkach. Chodzi o mojego kuzyna, Tolka. Znasz go? – oświadczył bez wstępów. Bardzo źle z nim. Dostał fatalnego uczulenia od farby. – Od farby? Jakiej farby? – zdziwiłem się. Nie będę ci teraz tłumaczył, sam zobaczysz. On bardzo cierpi, Powyskakiwało mu na całym ciele mnóstwo okropnych plam i bąbli. Twój stary już go kiedyś leczył i postawił na nogi. Wiem, że ma w domu skuteczne leki. Czy możesz go poprosić, żeby nas przyjął? No wiesz, tak po sąsiedzku. Spróbuję, powiedziałem. Na szczęście ojciec był już w domu, co mu się rzadko zdarza o tej porze. Powiedziałem, że chodzi o jego dawnego pacjenta, a mojego kolegę ciężki przypadek alergii. Tata zgodził się przyjąć Tolka bez wahania. Zadzwoniłem teraz do Józka. Pięć minut później stawił się z kuzynem. Tolek miał zabandażowaną twarz. Gdy Józek odwinął mu bandaże, omal nie krzyknąłem z wrażenia. Cała twarz chłopca pomalowana była na biało, z okropnymi czarnymi zmarszczkami, a do tego karminowy nos i wielkie, czerwone, żałośnie wygięte usta. Krótko mówiąc, twarz płaczliwego klauna. – Kto ci dorobił taką gębę? – zapytałem Tolka. – Zulus – wykrztusił. – Zulus? Obiło mi się o uszy to nazwisko, czy też przezwisko. Podobno gdzieś grasuje taki typ, co wymusza forsę od bardziej nadzianych małolatów, a jak nie chcą płacić, przerabia ich na płaczliwych klaunów. To znaczy maluje im twarze kolorowymi, niezmywalnymi farbami. Łażą później z taką gębą tydzień albo dłużej, wstydzą się wychodzić na ulicę i pokazywać w szkole. Tak, krążyły takie wieści, ale nie chciało mi się w nie wierzyć.